Z rynku nieruchomości. Rezerwa federalna utrzymuje stopy procentowe. Zarząd Rezerwy Federalnej ogłosił w zeszłym tygodniu, że utrzyma stopy procentowe ich referencyjnych kredytów krótkoterminowych blisko zera. Decyzja o zachowaniu historycznie niskiego oprocentowania prawdopodobnie utrzyma również stopy procentowe kredytów hipotecznych na historycznie niskim poziomie. Na początku roku rezerwa federalna sygnalizowała swój zamiar rozpoczęcia podnoszenia stóp procentowych już w tym miesiącu. Wstrzymała się jednak chwilowo z tą podwyżką w dużej mierze z powodu zmienności na amerykańskim rynku akcji. Analitycy uważają obecnie, że rezerwa prawdopodobnie podniesie stopy procentowe w grudniu. Konsumenci cieszą się niskim oprocentowaniem kredytów, odkąd w 2008 roku rezerwa federalna obniżyła stopy kredytów krótkoterminowych do blisko zera w trakcie kryzysu finansowego. Bankowcy hipoteczni oferują konsumentom pomoc w związku z nadchodzącymi zmianami. Kupujący i sprzedające domy przygotowują się na wielkie zmiany w procedurach zamykania transakcji, które mają wejść w życie od 3 października w całym kraju. Tak więc, aby zapewnić wsparcie, Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych Mortgage Bankers Association opracowało przewodnik mający pomóc konsumentom zrozumieć te zmiany. Dokument ten, przygotowany we współpracy z Biurem Ochrony Finansowej Konsumentów, Consumer Financial Protection Bureau, wyjaśnia nowe formy i terminy, jak również zawiera porady mające przeprowadzić kupujących i sprzedających przez ten proces rozliczeniowy tak szybko, jak tylko to możliwe. Kuba gotowa na amerykańskich inwestorów z branży nieruchomości. Marzyłeś kiedyś o kupnie domu na Karaibskiej Wyspie? Teraz, kiedy pomiędzy USA i Kubą panują znormalizowane stosunki, mieszkańcy tej wyspy mają nadzieję, że amerykańscy inwestorzy zaczną kopać ziemię pod nowe projekty realnościowe. Nowy raport przygotowany przez magazyn Forbes zauważa, że w przeszłości kubańczycy byli ograniczani w handlu nieruchomościami. Zmieniło się to jednak 4 lata temu, gdy przywódca państwa Raúl Castro zrobił duży krok w stronę kapitalizmu, co pozwala na wolny zakup i sprzedaż nieruchomości. Podczas gdy Kuba skupiła się obecnie na renowacji hoteli, uważa się, że napływ nowych inwestycji z USA będzie stymulować budowę nowych domów. Konsumenci pewni, ale ostrożni Przeważająca większość ankietowanych właścicieli domów jest zdania, że rynek realnościowy zmierza w dobrym kierunku. Badanie nastrojów właścicieli domów Home Owners Sentiment Survey przeprowadzone przez Berkshire Hathaway Home Services wykazało, że ponad 70% badanych czuje się pewnie co do długoterminowej przyszłości rynku nieruchomości. Pomimo pozytywnej perspektywy 61% właścicieli domów, którzy rozważają wystawienie swojej nieruchomości na sprzedaż, ale którzy jeszcze tego nie zrobili, mówi, że obawia się o kondycję całej gospodarki. Sektor budowlany nie nadąża za popytem. Na niedoborze nowych domów cierpi rynek realnościowy. Jak donosi Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami, bez nowych budów, które nadążałyby za wzrostem zatrudnienia, istnieje niebezpieczeństwo niezdrowej zwyżki cen domów, jak i chronicznego niedoboru zapasów. National Association of Realtors wzięło pod lupę ponad 140 obszarów metropolitalnych i stwierdziło, że działalność budowlana w dwóch trzecich z nich pozostaje daleko w tyle. Główny ekonomista National Association of Realtors mówi, że kluczowe znaczenie dla budownictwa ma zmiana nacisku z wynajmów na nowe domy w celu zaspokojenia istniejącego popytu i utrzymania rynku realnościowego w równowadze.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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Szukasz, szukasz i szukasz? Nie szukaj! Wszystko masz pod jednym adresem www.posiadłość.com Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors. to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Uwaga łowcy okazji. Chicago, okolica Narragansett i Irving Park. Nowo zgłoszone do sprzedaży, duży murowany bungalow z dwoma dodatkowymi mieszkaniami dla rodziny. Wykończony basement, dębowe podłogi w całym domu, garaż na 2,5 samochodu. Dom wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży, a cena wywoławcza 35 tysięcy poniżej wartości rynkowej. Nie czekaj, dzwoń już dziś.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 Prosimy o uwagę osoby poszukujące miejsca na otwarcie swojego nowego biznesu. Chicago, okolica Milwaukee i Central. Do wynajęcia 900 stopowa powierzchnia sklepowo-usługowa. Lokalizacja jest przy głównej ulicy i zapewnia łatwość zdobywania klienteli. Dębowa podłoga na całej powierzchni, dwa osobne biura. Cena wynajmu to jedyne 1300 dolarów miesięcznie.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 Buffalo Grove, nowy na rynku, duży pięciosypialniowy dom w stylu kolonialnym, 3,5 łazienki, osobna jadalnia, duży dwupiętrowy przedpokój, kominek w pokoju rodzinnym, pełny wykończony basement, garaż na trzy samochody, duża ogrodzona działka, prestiżowy dystrykt szkolny Stevenson High School, cena wywoławcza 25 tysięcy poniżej wartości rynkowej. Morton Grove. Nowo zgłoszony do sprzedaży duży, trzysypialniowy dom parterowy z pełnym wykończonym basementem i garażem na dwa samochody. Nowa kuchnia wraz z urządzeniami ze stali nierdzewnej. Dwie pełne nowe łazienki. Kominek. Dobra lokalizacja. Blisko dobrych szkół. Autostrady i komunikacji miejskiej. Cena wywoławcza 35 tysięcy poniżej wartości. Dom musi być natychmiast sprzedany. Wielka to okazja.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 posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian. 8476474000. posiadłość.com radiowego magazynu Posiadłość Wiadomości z rynku nieruchomości Feni May publikuje nowy wskaźnik do przewidywania przyszłości rynku realnościowego. Gigant hipoteczny Fannie Mae opracował nowe narzędzie do pomiaru kierunku, w jakim zmierzają krajowe rynki nieruchomości. Wskaźnik nastrojów wobec zakupów domów, tak zwany Home Purchase Sentiment Index, ma pomóc przewidzieć ten kierunek, przepytując co miesiąc tysiąc właścicieli nieruchomości o ich nastawienie względem rynku realnościowego. Główny ekonomista Feni. Powiedział Bloomberg Business News, że spośród stu pytań, które FENI zadaje konsumentom, pięć będzie jednymi z najbardziej odkrywczych, jeśli chodzi o kierunek rynku realnościowego. Badanie przeprowadzone w sierpniu tego roku stwierdza, że 63% badanych uważa, iż właśnie teraz jest dobry czas na zakup domu. To znaczny wzrost w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Sprzedaż domów w Seattle poszybowała w górę. Branża nieruchomości w tym amerykańskim mieście słynącym z kawy aż buzuje. Jak wynika z nowego raportu CNBC powołującego się na dane z Northwest Listing Service ceny domów w Seattle skoczyły w ciągu ostatniego roku o niesamowite 23%. Wydaje się, że dużo osób przenosi się do Seattle, zwłaszcza młodych ludzi, rodzin wojskowych i osób poszukujących pracy. A to pomaga podnieść sprzedaż domów na tym rynku do rekordowych poziomów. Podczas gdy kupujący stają w obliczu ostrej konkurencji, właścicielom domów i sprzedającym uśmiechnie schodzi z twarzy. Średnia cena domu sprzedanego w sierpniu wynosiła oszałamiające 536 tysięcy dolarów. To ponad dwukrotnie więcej niż średnia cena krajowa. Jeśli chciałbyś zamieszkać we wspaniałym miasteczku, internetowy serwis livability.com plasuje Rochester w Minnesocie na szczycie swojej listy. Biorąc pod uwagę takie czynniki jak nieruchomości, Opieka zdrowotna, przystępność cen i transport Livability.com uznało Rochester za najlepsze miejsce w Ameryce wśród małych i średnich miast głównie dlatego, że jest tam wiele niedrogich domów. Wśród pierwszej piątki miast o najwyższej jakości życia znalazły się Bellevue w stanie Washington, Madison w Wisconsin, Santa Barbara w Kalifornii oraz Boulder w stanie Colorado.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 Myślisz song, is myślisz o sprzedaży swojego domu? Nie trać czasu. www.posiadłość.com Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu.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 tego magazynu posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Obawy nabywców. Zmianie uległy obawy nabywców domów. Rok temu kupujących bardzo niepokoił wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych. Teraz spać nie dają im rosnące ceny. Wnioski te pochodzą z najnowszego raportu dotyczącego najważniejszych obaw nabywców domów w 2015 roku. Badanie to objęło nabywców domów w całym kraju i pokazało, że rosnące ceny są obecnie największym zmartwieniem kupujących. Ale nie tylko. Również konkurencja ze strony innych nabywców oraz zbyt mała liczba domów do wyboru. A co z oprocentowaniem kredytów hipotecznych? Najwyraźniej historycznie niskie stopy procentowe, którymi cieszymy się od dłuższego czasu, miały tu swój wpływ, ponieważ obawa przed wysokim oprocentowaniem kredytów nie znalazła się nawet w pierwszej piątce. Ferry Mac. Stopy procentowe 30-letnich kredytów pozostają na poziomie poniżej 4%. Jak donosi Freddie Mac w swoim cotygodniowym badaniu rynku kredytów hipotecznych, średnie stałe oprocentowanie kredytów pozostało w tym tygodniu w większości stabilne. Rynek obligacji skarbowych był w ubiegłym tygodniu stosunkowo spokojny, w wyniku czego stopa procentowa 30-letniego kredytu hipotecznego ledwo drgnęła, mówi główny ekonomista Freddie Mac. Niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych pomaga wspierać rynki realnościowe, które nadal przynoszą dobre wiadomości. Rezerwa Federalna głosowała za wstrzymaniem się z podniesieniem stóp, ale zdaniem Freddie Mac, nawet kiedy zdecyduje się podnieść krótkoterminowe stopy procentowe, to nie spodziewamy się znaczącego wpływu na rynek nieruchomości. Nadal jesteśmy na dobrej drodze do najlepszego roku sprzedaży domów od 2007 roku. Podczas gdy nasza prognoza uwzględnia umiarkowany wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych w ciągu najbliższych 18 miesięcy, stopy prawdopodobnie pozostaną na niskim poziomie według historycznych standardów i nie powinny być decydującym czynnikiem dla większości Amerykanów poszukujących domu na zakup. Nabywcy poszukujący domu coraz częściej wykorzystują do tego technologię. Według raportu temat nieruchomości w erze cyfrowej przygotowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami Osoby polujące na dom coraz częściej poszukują go w internecie, ale mówią, że wciąż potrzebują wiedzy pośrednika nieruchomości. Dla 40% ankietowanych kupujących internet był pierwszym krokiem w polowaniu na dom. Wzrost z 36% w 2010 roku donosi National Association of Realtors. Jednak 88% nabywców kupiło w ubiegłym roku dom, korzystając z pomocy agenta nieruchomości. To wzrost w porównaniu do 80%. 83% w 2010 roku. Konsumenci mają możliwość przeszukiwania większej liczby rynków online i być bardziej związanymi podczas procesu wyszukiwania domu niż kiedykolwiek wcześniej. Pomimo to badania dowodzą, że nadal dostrzegają wartość pośrednika nieruchomości, jaką ten wnosi do transakcji od początkowych poszukiwań do samego jej zamknięcia, a nawet później, mówi prezes National Association of Realtors. 94% młodych ludzi z pokolenia milenium i 84% osób urodzonych podczas wyżu demograficznego powiedziało, że korzystało ze stron internetowych w poszukiwaniu domu. Zaledwie 30% starszego pokolenia wyżu demograficznego ludzi w wieku 60 do 68 lat korzystało z urządzenia mobilnego w poszukiwaniu nieruchomości, co stanowi ponad połowę mniej w porównaniu z mileniowcami. Osoby z pokolenia milenium, wśród których przeprowadzono to badanie, twierdzą, że strona internetowa zajmująca się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, zawierająca opis cech, zdjęcia i informacje o nieruchomości, stanowiła najważniejszy punkt w ich procesie poszukiwania. Dla wyżu demograficznego wirtualne wycieczki i bezpośredni kontakt z agentem były najważniejsze. Znalezienie domu zajmowało pokoleniu milenium średnio około 11 tygodni, podczas gdy poszukiwania pokolenia boomersów i cichej generacji trwały średnio 8 tygodni. Respondenci, którzy zadeklarowali, że korzystali z internetu w swoich poszukiwaniach, odwiedzili więcej domów i szukali dłużej. Oglądali średnio 10 domów w ciągu 10 tygodni w porównaniu do 4 domów w ciągu 4 tygodni przez osoby, które nie korzystały w poszukiwaniach z internetu. 43% nabywców w porównaniu do zaledwie 8% w 2001 roku mówi, że to właśnie w internecie znalazło dom, który następnie kupili. W miarę jak konsumenci zyskują coraz większe doświadczenie w zakresie technologii, specjaliści rynku nieruchomości twierdzą, że oni również. 93% badanych pośredników twierdzi, że woli porozumiewać się ze swoimi klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej. A 85% twierdzi, że lubi również wysyłać klientom wiadomości tekstowe. 31% używa w tym celu również komunikatorów internetowych. Coraz więcej pośredników Korzysta także z mediów społecznościowych. Mimo to bycie na bieżąco z technologią może być trudne. 46% agencji nieruchomości podaje bycie na bieżąco z technologią jako jedną z największych przeszkód, która przed nimi stoi na przestrzeni najbliższych dwóch lat. Wśród komercyjnych agencji nieruchomości odsetek ten wynosi nawet więcej, bo aż 53%. Pośrednicy stale dążą do znajdowania sposobów na to, aby proces zakupu i sprzedaży domu był łatwiejszy i bardziej dostępny dla ich klientów. Nie ma nic ważniejszego niż pomoc ludziom w znalezieniu i zakupie ich wymarzonego domu, a ponieważ technologia pomaga pośrednikom to osiągnąć, to nadal będzie to ich największym priorytetem. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. To jest mój dom, a to jest mój tata. Dobrze mieć dach nad głową, a głowę na karku.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 Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Carol Stream. Nowy na rynku murowany, dwusypialniowy dom szeregowy bez obowiązkowych opłat miesięcznych na rzecz zarządu osiedla. Półtorej łazienki, dębowe podłogi w całym domu, duża nowoczesna kuchnia. Cena wywoławcza około 25 tysięcy poniżej wartości rynkowej.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 Prospekt Heights. Dwusypialniowy townhouse. Tak zwany dom szeregowy. Nowoczesna kuchnia i łazienka. Nowe okna. Garaż na jeden samochód. Dom musi być natychmiast sprzedany. Cena 25 tysięcy poniżej wartości rynkowej. Przy wpłacie 4 tysięcy rata miesięczna wyniesie jedynie 580 dolarów. Carpentersville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 Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazje tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy. Mamuszu, czy te banki nie mają serca? Ja nie chcę się wyprowadzać tylko dlatego, że Ty straciłaś pracę. Mówiłaś, że obiecali nam pomóc. Tak, tak obiecują zmodyfikować naszą pożyczkę już dwa lata. Co innego obiecują, a co innego robią. Teraz poszli do sądu i chcą odebrać nam dom. <śmiech>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 847-647-4000 847-647-4000 W internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. To nie jest bańka realnościowa, a oto dlaczego. Ceny mieszkań szybko rosną, ale ekonomiści starają się złagodzić obawy wobec wiszącej w powietrzu kolejnej bańki realnościowej. Ostatni raport przygotowany przez CoreLogic pokazuje, że dwa razy więcej rynków metropolitalnych uważa się za zawyżone. Ceny są zawyżone w stosunku do dochodów w drugim kwartale tego roku w porównaniu do jego pierwszych trzech miesięcy. Ekonomiści jednak twierdzą, że nie jest to bańka realnościowa, ponieważ te w końcu pękają, a mało prawdopodobne jest, aby ceny domów tym razem spadły. Tylko dlatego, że wartość rynku jest zawyżona nie oznacza to, że jesteście w bańce lub że nastąpi niebawem jakaś katastrofa, mówi zastępca głównego ekonomisty CoreLogic. Wartość niektórych rynków jest zawyżona ze względu na mocne fundamenty ekonomiczne. Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami poinformowało, że krajowa cena sprzedaży jest obecnie powyżej wartości szczytowej z 2006 roku. Średnia cena istniejącego domu dla wszystkich typów rezydencyjnych osiągnęła w czerwcu 236 400 dolarów 6,5% z poziomu z zeszłego roku i przekroczyła średnią szczytową cenę sprzedaży, prognozowaną na lipiec 2016 roku, która według National Association of Realtors ma wynieść 230 400 dolarów. Niedawno opublikowany przez CoreLogic raport pokazuje, że ceny domów na 14 ze 100 największych rynków przekroczyły już swoje długoterminowe podstawowe wartości, przy czym 6 z tych rynków zlokalizowanych jest w samym tylko Teksasie. Popyt na rynku nieruchomości jest duży, a podaż jest blisko rekordowo niskich poziomów, co utorowało drogę do podwyżek cen wśród silnej gospodarki tego stanu. Około 10 lat temu bańkę realnościową napędzały nieoprocentowane i łatwe do uzyskania kredyty hipoteczne, inaczej niż ma to miejsce obecnie, donosi CNBC. Dzisiaj silny popyt i słaba podaż napędza wzrost cen. Agenci realnościowi nadal podkreślają rosnącą frustrację kupujących idącymi w górę cenami, ale zdają sobie sprawę, że wpływ na obecne poziomy mają w dużej mierze trudne warunki zapasów, jak wynika z comiesięcznego badania specjalistów rynku nieruchomości przeprowadzonego przez bank Credit Suisse.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 Yeah, <laughs>